Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost sprzedaży istniejących domów. Silny wzrost sprzedaży nastąpił w miesiącu maju. Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami, The National Association of Realtors, donosi, że sprzedaże istniejących domów wzrosły do najwyższego poziomu od prawie 6 lat. Dzięki temu maj był ósmym miesiącem z rzędu, kiedy to obserwowaliśmy wzrost sprzedaży rok do roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca sprzedaż skoczyła o 5%, a w ujęciu rok do roku o ponad 9%. Początkujący nabywcy przyczynili się w maju do wzrostu sprzedaży istniejących domów, dzięki czemu roczne tempo sprzedaży osiągnęło próg dużo powyżej 5 milionów 300 tysięcy. Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami donosi, że sprzedaże istniejących domów wzrosły o ponad 5% w porównaniu do wyników z kwietnia, a jeśli porównać wyniki sprzedaży w ujęciu rok do roku, są one jeszcze bardziej imponujące. Solidny wzrost wynoszący 9,2%. W maju również sporo wzrosły wartości domów o prawie 8% w ujęciu rok do roku. To 39. miesiąc z rzędu, gdy obserwowaliśmy taki wzrost cen. Rekordowy wzrost pozwoleń na budowę. Zdaniem Departamentu Handlu możemy spodziewać się wzrostu liczby nowo budowanych domów. To dobra wiadomość, ponieważ liczba pozwoleń na nowe budowy wzrosła do najwyższego poziomu od prawie 8 lat, informuje Serwis Informacyjny Reuters. To skok o 12% od kwietnia i ponad 25% skok od maja 2014 roku. Nastąpiło jednak spowolnienie liczby nowych budów, co w rzeczywistości stanowi przełomową wiadomość w tej kwestii. Jednak Realtor.com obarcza winą za ten spadek rekordowy poziom opadów, jaki miał miejsce w maju w tym kraju. Ekonomiści byli zaskoczeni wzrostem liczby pozwoleń. Prognostycy byli przekonani, że w maju liczba pozwoleń spadnie. Poprawa sytuacji właścicieli domów, których zadłużenie hipoteczne przekracza aktualną wartość. Wartość ponad 250 tysięcy domów wzrosła na tyle, aby ich właściciele osiągnęli dodatni kapitał własny w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku. Liczba właścicieli domów, którzy są winni bankowi więcej niż nieruchomość jest warta, znacznie się zmniejszyła w ujęciu rok do roku, informuje CoreLogic, dostawca informacji i analiz w zakresie nieruchomości. Od pierwszego kwartału 2014 roku 1,2 mln domów wyszło z zadłużenia hipotecznego. 90% wszystkich właścicieli domów posiada już teraz dodatni kapitał własny w odniesieniu do ich domów. Słuchacie radiowego magazynu.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 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do klauzingu Tom Dudziński 847-647-4000 847-647-4000 Posiadłość.com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 Wskażemy Ci bezpieczną drogę do klausingu. Zadzwoń teraz. 847 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do klausingu Tom Dudziński 847 8476474000 847 Posiadłość.com Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty. Prospekt Heights, jedna działka budowlana. Wszystkie media na miejscu. Idealne miejsce na wybudowanie nowego domu. Nie przegap tej szczególnej okazji. Cena jest wyjątkowo niska, więc dzwoń po szczegóły już dziś. Muzyka uwagę prosimy osoby zainteresowane nabyciem luksusowego domu w miejscowości Niles. Mamy do zaoferowania murowany, dziesięcioletni dom w stylu kolonialnym. Cztery sypialnie, trzy i pół łazienki, osobna jadalnia, pokój rodzinny, dwa kominki, pełny wykończony basement, duży garaż na dwa samochodu oraz murowany parking tunelowy na trzy samochody. Cena wywoławcza to 650 tysięcy dolarów, a podatek od nieruchomości wynosi jedyne 8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 Uwaga łowcy okazji, Niles. Nowo zgłoszony do sprzedaży trzy sypialniowy murowany dom parterowy, pełny wykończony basement, nowoczesna kuchnia i łazienki, nowy piec i okna, boczny wjazd do dużego garażu. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży około 40 tysięcy poniżej wartości rynkowej. Norwich, olbrzymi murowany dom w stylu Tudor, tak zwany English Brick. Pięć sypialni, trzy i pół łazienki, pełny wykończony basement, kominek. Uwaga, garaż na cztery samochody. Dom jest po kapitalnym remoncie. Wielka to okazja. Proszę dzwonić po szczegółowe informacje już dziś.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 radiowego magazynu posiadłość Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 www.posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Ograniczenie zainteresowania biurami narożnymi. Jedną z cech świadczącą o odnoszonym sukcesie w biznesie może być wkrótce podążanie drogą koncepcji trzy Martini Lunch. Jedna z kancelarii prawnych w Waszyngtonie postanowiła zrezygnować z narożnego biura, który jest tradycyjnie uważany za największą nagrodę na rynku nieruchomości biurowych. A na co zdecydowała się w zamian? firma projektuje nową, bardziej otwartą przestrzeń z biurami o równej powierzchni szklanych ścian i wspólnych pomieszczeniach konferencyjnych. Zdaniem Washington Post takie podejście projektowe ma na celu przemówić do dobrze zapowiadających się pracowników pokolenia milenium, młodych profesjonalistów w wieku lat 20 do 35, którzy będą zapełniać powierzchnie biurowe w nadchodzących latach. Zdezorientowani konsumenci Zdecydowana większość Amerykanów jest zdania, że posiadanie domu na własność to spełnienie marzeń i dokonanie, z którego można być dumnym. A jeszcze więcej Amerykanów uważa, że właśnie teraz jest dobry czas na zakup. Jednak jak wynika z najnowszego badania dotyczącego posiadania domu na własność, Home Ownership Survey przeprowadzonego przez Wells Fargo firmę świadczącą usługi finansowe, potencjalni nabywcy domów są zdezorientowani w kwestii wymagań, które należy spełniać, aby stać się właścicielem domu. Ponad 1 trzecia respondentów uważa niesłusznie, że zawsze wymagany jest 20% wkład własny, a prawie połowa zawyżyła o ponad 100 punktów wymagany wynik kredytowy, który jest uznawany za dobry. Ucieszy ich jednak wiadomość, że na dzisiejszym rynku kredytobiorcy mogą znaleźć kredyty hipoteczne wymagające jedynie 3% wkładów własnych, a wielu kredytodawców będzie kwalifikować nabywców już z tak niskim wynikiem kredytowym jak 650 punktów. Pewni siebie kredytodawcy hipoteczni. Jak wynika z nowego badania sentymentów kredytodawców hipotecznych Mortgage Lender Sentiment Survey, przeprowadzonego przez Fannie Mae, czują się oni bardzo pewnie, jeśli chodzi o przyszłość kredytów hipotecznych. Badanie stwierdza, że w pierwszym kwartale 2015 roku rekordowy udział kredytodawców odnotował wzrost popytu na kredyty hipoteczne. W rezultacie Fannie Mae oczekuje, że w tym roku coraz więcej kredytów hipotecznych będzie udzielanych nabywcom. Jeden z powodów? Nowe zasady hipoteczne sprawiają, że większej liczbie kupujących jest łatwiej zakwalifikować się na kredyty hipoteczne w porównaniu do ostatnich lat.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 Wkładów własnych. Nabywcy domów płacą mniejsze wkłady własne przy zakupie domu. Badanie przeprowadzone przez internetowy rynek kredytowy LendingTree pokazuje, że w pierwszym kwartale 2015 roku konsumenci płacili mniejszy wkład własny przy zakupie domu, a to dlatego, że przeciętna wysokość wkładu własnego spadła do 44 tysięcy. Oznacza to, że typowy nabywca domu może teraz zawrzeć umowę, wydając 3500 dolarów mniej ze swojej kieszeni niż miałoby to miejsce w zeszłym roku. Oczywiście im niższy wkład własny, tym wyższa kwota kredytu hipotecznego. Jednak te niższe wkłady własne pozwalają ludziom szybciej zrealizować marzenie o własnym domu, bez konieczności czekania, aż odłożą większą ilość gotówki na ten cel. Prezes Lending Tree mówi, że sezon letni na zakup domu okazuje się być doskonałym czasem na to, aby wejść na rynek. Kalifornia musi spłacić właścicieli domów będących w trudnej sytuacji finansowej. Sędzia federalny orzekł, że stan Kalifornia winny jest zadłużonym właścicielom domów ponad 330 milionów dolarów. Dlaczego? Kalifornia rzekomo wzięła pieniądze przeznaczone dla właścicieli domów próbujących zatrzymać swoje domy i zamiast tego wykorzystała je na pokrycie niedoborów budżetowych Kalifornii. A cała ta sytuacja sięga wstecz do lat po kryzysie finansowym, gdy pięciu największych kredytodawców hipotecznych w kraju zgodziło się na zaspokojenie roszczeń rządu federalnego i 49 stanów. Kredytodawcy zostali oskarżeni o popełnienie wykroczeń w praktykach w zakresie przejęć, udzielania i obsługi kredytów. W krajowej ugodzie w sprawie kredytów hipotecznych National Mortgage Settlement, kredytodawcy ci nie przyznali się, że zrobili coś złego, ale zgodzili się zaspokoić te roszczenia. Pieniądze wysłane do Kalifornii w związku z tą sprawą miały pomóc właścicielom domów będących w trudnej sytuacji finansowej uniknąć przejęcia ich nieruchomości. Zamiast tego stan Kalifornia wykorzystał te środki na zaspokojenie niedoborów budżetowych. Kalifornia zastanawia się teraz, jaki obrać kierunek działania. Kanadyjczycy tracą koronę najlepszego nabywcę zagranicznego. Pomimo, iż Kanada jest w ten weekend zajęta organizacją u siebie zawodów Pucharu Świata Kobiet, to kraj ten przegrał inny mecz z Chinami tutaj w Stanach Zjednoczonych. Od lat Kanada była numerem jeden, jeśli chodzi o kraj obcy, posiadający na własność największą liczbę domów w USA. Jednak z najnowszych danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami wynika, że pierwsze miejsce zajmują teraz Chiny. To one posiadają obecnie największą Większy udział w zakupach domów w USA, przez co Kanada spadła na drugie miejsce, a Indie na trzecie. Sprzedaże międzynarodowe w Stanach Zjednoczonych wzrosły w zeszłym roku do około 104 miliardów dolarów. To jest mój dom, a to jest mój tata. Dobrze mieć dach nad głową, a głowę na karku.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 Słuchacie radiowego magazynu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 domów stojących oraz szeregowych o standardzie podstawowym, średnim i wysokim. Nieruchomości te są dogodnie położone blisko głównych dróg i autostrad. Illinois Star Realtors to profesjonalna kadra oferująca nowoczesny sposób prezentacji ofert i kompleksową obsługę każdego klienta. Z nami kupisz szybko i skutecznie. Współpraca z Illinois Star Realtors jest lekka, łatwa i przyjemna. Pamiętaj, u nas nie płacisz prowizji. Pracujemy dla Ciebie, a za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 w internecie posiadłość.com Nasz numer telefonu to twój klucz do własnych czterech ścian 8476474000 osiadłość.cOM. Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia Star Realtors to realnościowa maszyna Oto nasze najnowsze oferty Pant Prospekt. Duży dwupiętrowy czterosypialniowy dom, a w nim dwie i pół łazienki, pełny wykończony basement, nowoczesna kuchnia. Bezpośrednie wejście do garażu na dwa auta. Działka to 60 na 120 stóp. Wystarczy 12 tysięcy pierwszej płaty, a rata miesięczna wyniesie 1850 dolarów. Prospect Heights, dwusypialniowy townhouse, dom szeregowy, nowoczesna kuchnia i łazienka, nowe okna, garaż na jeden samochód. Dom musi zostać natychmiast sprzedany. Cena 25 tysięcy poniżej wartości rynkowej. Przy wpłacie 4 tysięcy dolarów rata miesięczna wyniesie jedynie 580 dolarów. Carpentersville. Nowo zgłoszony do sprzedaży, 15-letni dwupiętrowy dom. A w nim trzy sypialnie, dwie i pół łazienki, osobna jadalnia, pokój rodzinny, pełny basement. Garaż jest na dwa samochody z bezpośrednim wejściem z domu. Parcela jest ogrodzona. Przy wpłacie własnej wysokości 6600 spłata pożyczki wyniesie jedynie 1000 dolarów miesięcznie.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 Radiowego magazynu posiadłość. Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania naszych klientów dotyczące kredytów hipotecznych. Wiele osób ma pytania dotyczące kwalifikowania się na kredyt hipoteczny, stóp procentowych i ocen historii kredytowej. Będziemy odpowiadać na niektóre najistotniejsze pytania naszych słuchaczy, aby pomóc im przygotować się do zakupu domu. Słuchaczka z Harwood Heights pyta. Jakiej można spodziewać się sytuacji w tym roku w odniesieniu do oprocentowania kredytów hipotecznych? Nie ma wątpliwości co do tego, że oprocentowanie idzie w górę. Kluczowym pytaniem jest, do jakiego stopnia i kiedy możemy spodziewać się stóp procentowych na stałym poziomie, który nie będą okazjonalnie spadać w dół. Według naszej prognozy do końca roku oprocentowanie może wynieść 4,875%. Bieżące prognozy głównych ekonomistów wahają się od 4% do prawie 5% dla 30-letnich kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu. Jeśli rozumiesz, co oznacza dla Ciebie każdy punkt procentowy, może to mieć ogromny wpływ na kredyt, na jaki możesz się kwalifikować. Inną sprawą jest to, że powinieneś spodziewać się na tym rynku zmienności. Stopy każdego dnia skaczą w górę i w dół, więc gdybym to ja rozglądał się w tym roku za kredytem hipotecznym, nauczyłbym się kilku kluczowych słów: blokada, lak i obniżka, float down. Także jeśli w trakcie procesu zaciągania przez ciebie pożyczki, stopy procentowe spadną przez zamknięciem procesu, możesz się obniżyć do niższej stawki. Blokowanie to twoja druga bezpieczna opcja. Kolejne pytanie pada od słuchaczki z najperwio. Jaka jest różnica między wstępnym zatwierdzeniem a wstępną kwalifikacją? Wstępna kwalifikacja nie ma takiej samej wagi co wstępne zatwierdzenie. Możesz poprosić kogoś, aby wydrukował dla Ciebie z internetu pismo wstępnej kwalifikacji. Przekonasz się, że jeśli negocjujesz z właścicielem sprzedawanej nieruchomości, a ten patrzy na pismo wstępnej kwalifikacji, to chyba nie jest ono dla niego dużo warte. W przypadku pisma wstępnego zatwierdzenia w rzeczywistości przyglądamy się Twojej całkowitej sytuacji. Pismo to zawiera informację, że w oparciu o to, co przekazałeś i co zostało zweryfikowane, zostałeś wstępnie zatwierdzony. Do udzielenia ci pożyczki hipotecznej. Na dzisiejszym rynku, zwłaszcza w obecnie panującej sytuacji niskiej podaży, sprzedający mają wiele ofert. Koniecznie musisz zostać wcześniej zatwierdzony i posiadać aktualne pismo od pożyczkodawcy. Biega! Krzyczy! Wściekła żona! Zaraz tu na miejscu skonam! Mam mieszkanie? Chcę mieć dom! Tu pomoże.